b o o ส2ามร้านค้าส k l e p สสกเลปเรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาชูคามีสกเลปส์สปอร์ตเวก Szukamy sklepu sportowego. Szukamy sklepu mięsnego. Szukamy l n g a m p n g a m a t e k i Szukamy apteki. u a e a y Szukamy s k l e p u m i ę s n e g o Szukamy s k l e p u m i ę s n e g o r a m k a m l a n g m y a a r a n k a a i Szukamy apteki. Szukamy apteki. Szukamy apteki. a m t s k a y s u t e k u k t a Chcielibyśmy, chciałibyśmy kupić piłkę nożną. Chcielibyśmy, chciałibyśmy kupić piłkę nożną. เราต้องการซื้อซาลามี่ Chcielibyśmy, chciałibyśmy kupić salami. Chcielibyśmy, chciałibyśmy kupić salami. เราต้องการซื้อยา Chcielibyśmy, chciałibyśmy Kupić lekarstwa. Chcielibyśmy, chciałbyśmy kupić lekarstwa. Ręgam lang mąha rząd kai kręgiła, pędze szułę futbol. Szukamy sklepu sportowego, by kupić piłkę nożną. Szukamy sklepu sportowego, by kupić piłkę nożną. Ręgam lang mąha rząd kai neuer pędze szułę salami. Szukamy sklepu mięsnego, by kupić salami. Szukamy sklepu mięsnego, by kupić salami. r o k a m l a n g mongha r a n khai ya phej a e sú ya. Szukamy apteki, by kupić lekarstwa. Szukamy apteki, by kupić lekarstwa. Dissan gamlang mongha r a n khai krueang pla dap. Szukamy ubilera. สุกามิวบีเลระดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพสุกามสตฟิชดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานสุกามซูเกียุเกีอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน Mam zamiar kupić pierścionek. Mam zamiar kupić pierścionek. วางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ Mam zamiar kupić film Mam zamiar kupić film. วางแผนที่จะซื้อเค้ก Mam zamiar kupić tort. Mam zamiar kupić tort. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน Szukam jubilera, by kupić p i e r ś c i o n e จนัก่ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Szukam s k l e p ุ fotograficznego, by ุ u p i ć film. ส k l e ฟตฟิชเนโกเบคฟิลม ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก Szukam cukierni by kupić tort. Szukam cukierni by kupić tort.